Wielu ludzi ma podobną umysłową wiarę w Chrystusa, nie zaś wiarę serca. Wierzą, że On może zbawić innych, tylko ich samych. Pozostaje pytanie, w jaki sposób można się nawrócić. Kluczem do tej odpowiedzi jest jedno słowo, a mianowicie upamiętanie. Upamiętanie oznacza odwrot, wyrzeczenie się grzechu, i oddanie się całym sercem Chrystusowi. Upamiętanie nigdy nie było tematem popularnym, ponieważ ostro kontrastuje z dumą człowieka. Jeśli ktoś ma zostać uznany za winnego grzesznika, to trudno oczekiwać, że wywoła to w nim falę radości. Jego sytuacja jest podobna do sytuacji oskarżonego, któremu na rozprawie sądowej udowodniono winę. Różnica jedynie polega na tym, że więzień musi odsiedzieć swój wyrok. Zaś dla skruszonego grzesznika Bóg przygotował zastępstwo kogoś, kto zapłacił jego karę. Ale grzesznik musi przyznać się do swej winy. Grzechów lekceważyć nie można. Tak samo jak nie należy pomniejszać znaczenia ofiary Chrystusa, który oddał, swoje życie w zastępstwie za grzesznika. Któregoś dnia przyszedł do Jezusa pewien człowiek i opowiedział mu o Galilejczykach straconych przez Piłata. Jezus zapytał, czy należało sądzić, iż byli wyjątkowo wielkimi grzesznikami, skoro spotkało ich tak wielkie nieszczęście? Zwrócił też uwagę na tych, którzy zginęli przywaleni wierzą w Siloam. I znowu czy ci ludzie byli bardziej grzeszni od innych, ponieważ zginęli śmiercią tak tragiczno? Przypatrzmy się odpowiedzi Jezusa. Powiedział on...